Wibracja 89 Progresja celów Prawdopodobnie słyszałeś gdzieś o regresji do poprzedniego wcielenia, nie będziemy się tu tym zajmować, lecz być może koncept progresji do przyszłego wcielenia jest dla ciebie czymś nowym. Zamiast zagłębiania się w przeszłości i minione wcielenia, co oczywiście działa, skupimy się na tworzeniu pozytywnych myśli i intencji na przyszłość. W końcu właśnie to jest przed nami, prawda? W trakcie mojej własnej wędrówki duchowej wykonuję progresję podczas medytacji. Wówczas swobodnie przemieszczam się w czasie o 5, 10 lat w przód. Po raz pierwszy oddałem się temu, kiedy miałem 15 lat. Ujrzałem siebie na scenie, przemawiającego do zgromadzenia tysiąca ludzi. Mówiłem o aniołach, a po prezentacji, kiedy zszedłem ze sceny, Moje miejsce zajęła Doreen Virtue, światowej sławy ekspert od aniołów. Wtedy byłem pewien, że to tylko moja wyobraźnia. Dziś wiem, że było inaczej. W 2013 roku moja wizja się urzeczywistniła. Również Twój umysł potrafi zabrać Cię w przyszłość. To, co zobaczysz, będzie związane z Twoimi obecnymi intencjami. Podczas tamtej wizji moje intencje pracy z aniołami były bardzo silne i pomimo, że zagubiłem je gdzieś po drodze na kilka lat, odnalazłem je ponownie w jeszcze silniejszej formie. Tak narodziła się moja manifestacja. Na czym skupiają się twoje myśli i intencje? Również i ty możesz przestawić swoje intencje w tryb progresji. Wszechświat odbiera jej jak coś, co już się wydarzyło. Pomoże ci spełnić marzenia. Jeżeli intencje będą dla Ciebie korzystne. Zatem do dzieła. Wibracja na dziś. Usiądź do medytacji tak, jak podczas lekcji na temat gwiazdnej Bramy, strona 242. Wyobraź sobie, że jesteś zawieszony w przestrzeni kosmicznej. Wypowiedz następujące słowa. Jestem gotowy przesunąć się o pięć lat w przyszłość i przyjmij obrazy lub urywki sytuacji które wydarzą się za pięć lat. Umieść tam swoje przyszłe cele. Zwizualizuj sobie ich realizację i ciesz się z progresji. Ustal intencję, która nie będzie powiązana z konkretnym planem i zaufaj, że wszechświat wie, co jest dla ciebie najlepsze. Poświęć na to tyle czasu, ile chcesz. Kiedy będziesz gotowy, wyobraź sobie swoje intencje jako jasną gwiazdę. Umieść je w przestrzeni kosmicznej i prześlij swoją gwiazdną bramę do serca Wszechświata. Twoje intencje są gotowe. Teraz zaufaj Wszechświatu. Połącz się z ziemią, oddychaj, zjedz coś i odpręż się. Podziel się wibracją Wszechświatu rzeczywistnia wizję twojego umysłu. Skup się.